Odcinek dwudziesty Dochodzenie zajęło się zatem rehabilitacją Prychala jako rzeczywiście świetnego lotnika, przechodząc do porządku dziennego nad różnymi rozbieżnościami, przede wszystkim pomiędzy jego twierdzeniem o blokadzie sterów a wynikiem ekspertyz, zalecając bardziej dokładne stosowanie się do różnych przepisów i rozporządzeń obowiązujących na lotniskach. I wreszcie do zwracania odnalezionych rzeczy osobom uprawnionym. Obrona fachowej doskonałości i dobrego imienia pilota Prychala oraz dyskusje z nim znakomicie dopomogły w odwróceniu uwagi od istotnego problemu. Tego mianowicie, na czym technicznie polegać mógł ewentualny sabotaż. Kto po temu miał możliwości... Wreszcie na czyje zlecenie, być może na czyjś odpowiednio zaszyfrowany czy zakodowany sygnał, dokonano sabotażu. Ale do takiego śledztwa nigdy nie doszło. Zajmijmy się jednakże i tym, co na początku mówił pilot Prychal. Pierwsze oficjalne badanie pilota Prychala odbyło się w szpitalu 8 lipca. Zeznanie jego spisywał ręcznie jeden z oficerów. Prychal wzbudzał sympatię i na ogół dawano mu wiarę. Wiedziano bowiem, że przeleciał na samych tylko liberatorach blisko 400 godzin, czasem w najtrudniejszych warunkach. Przed wojną był pilotem komunikacyjnym, a podczas wojny pełnił niekiedy najbardziej sekretne zadania w dywizjonie 1425, Nazywanym Taxi Service z Downing Street, numer 10. Zeznanie swoje potwierdzał Prychal nawet po wielu latach, zresztą, jak zobaczymy, nie bez poważniejszych zmian. Prychal mówił, że o godzinie 22.40 wszedł do Liberatora. Wszystko zastał w porządku. Przed startem mechanik Kelly. Zameldował mu, że pasażerowie w liczbie 11 zajęli przeznaczone miejsca. Sześć osób siedziało w fotelach, pięć leżało na materacach w pomieszczeniu na bomby. O Liberatorach wiedziano, że maszyny te nie mogą utrzymywać się na wodzie. Woda szybko wdzierała się przez wyrzutnie bombowe i w ciągu niewielu sekund wypełniała kadłub. Szef lotniczej służby technicznej Stevens Mógł jednakże przy badaniu ocalonej części ogonowej stwierdzić, że stery nie były zablokowane. Tymczasem Prychal wyznał, zresztą prywatnie, że zawinił drugi pilot, kapitan Herring, niedość obeznany z tym typem samolotu. Zamiast wciągnąć podwozie, zablokował on stery. Nie było to również do przyjęcia ze względów technicznych. Urządzenie blokujące i dźwignia podwozia znajdują się daleko od siebie. Zresztą kapitan Herring już zapoznał się z tym podczas startu z Egiptu. Później nagle odkryto, że zajął miejsce drugiego pilota dopiero w Gibraltarze. Cała procedura startu musiała być następująca. Kolowanie do miejsca startu przy sterach zablokowanych rozgrzanie i próba silników, odblokowanie sterów i zrzucenie zwykle na podłogę chomątka utrzymującego sprężynę mechanizmu blokady, następnie przez ruchy drążka sprawdzenie, że stery są wolne, no i start. Bez odblokowania maszyna wznieść się nie mogła, a zablokowanie sterów podczas lotu po prostu nie było wykonalne. Pilot twierdził swoje, fachowcy swoje. I tak przez cały czas. Różnice dotyczyły również osiągnięcia wysokości Liberatora przed runięciem. Prychal podał najpierw, że miał 150 stóp. Świadkowie twierdzili, że najwyżej 100 stóp. Oficer z kontroli lotów twierdził, że samolot miał najwyżej 30 stóp. W 1953 roku Prychal, udzielając w Londynie wywiadu, twierdził, że samolot runął z wysokości 300 stóp. Fachowcy zgodzili się wreszcie na to, że wysokość, na którą się wzniósł Liberator, wynosiła około 100 stóp i że nie ma mowy, aby przyczyną katastrofy była utrata szybkości. Powrócono więc do kwestii zablokowania sterów. Ale także i John Buck, który opuszczał się na dno, a i później po wyciągnięciu szczątków Liberatora na ląd i poddaniu ich badaniom, stwierdził, że wyklucza się zablokowanie sterów przez mechanizm do tego służący. Komisja na razie wcale badać Bucka nie chciała, a i później nie wzięła pod uwagę jego ekspertyzy. Zaczęto wówczas rozważać, czy może jakiś przedmiot niedbale czy z rozmysłem umieszczony w przekładni lub transmisji nie zakleszczył całego mechanizmu. Mógł to na przykład być worek z pocztą, bo istotnie jeden taki worek znalazł się po starcie samolotu przy końcu pasa startowego. Dla dokonania prób, zresztą w tajemnicy przed Polakami, Sprowadzono do Gibraltaru drugi bliźniaczy egzemplarz Liberatora. Stwierdzono jakoby niezbicie, że ani bagaże, ani osoby nie mogły w żaden sposób zakleszczyć łańcucha zabezpieczonego na całej jego długości, poczynając od kabiny pilota po gruź tylną. Z kolei wynikło pytanie, czy Liberator nie był zbyt przeladowany. Otóż niejaki Reczka, przyjaciel Prychala, dostawszy się do szpitala w kilka dni po katastrofie, dowiedział się tylko tego, że Prychal, nie mogąc samemu uciągnąć ku sobie drążka sterowego, zawołał help me, pomóż mi do drugiego pilota, ale nawet i we dwójkę nie zdolali go zruszyć. Następnie Prychal pamiętał już tylko blask i nicość, znowu blask i nicość, aż obudził się na łóżku szpitalnym. Pilot Reczka stwierdził, że podczas wielu późniejszych spotkań z przyjacielem nigdy nie usłyszał od niego wersji o rzekomym przeladowaniu maszyny. Udźwig Liberatora AL-523 startującego z generałem Sikorskim obliczono z pasażerami i ładunkiem na 5520 funtów, podczas gdy inne loty podobnych Liberatorów odbywały się z obciążeniem mniejszym, na przykład 4350 funtów. Samolot był rzeczywiście obciążony. Ale ten sam Liberator, lecąc z Leinham w Anglii do Gibraltaru, miał, co prawda przy mniejszym zapasie paliwa, ładunek o wadze 7 tysięcy funtów. Poza tym oficjalnie ustalono, że waga ogólna wraz z paliwem nie powinna dla tego typu samolotu przekraczać 56 tysięcy funtów. Tymczasem zaś Liberator AL 523 Ważył w chwili startu najwyżej 54 600 funtów, a pilot przez 20 minut próbując silniki, musiał znacznie umniejszyć wagę paliwa przynajmniej o 500 funtów. Wersję o przeciążeniu maszyny rozpowszechniono w 20 parę lat po wypadku. Mimo faktu, że liberatory zawierały później wielkie rakiety obciążające wagą ogólną o 2,5 tysiąca funtów ponad normę. Kwestia tak zwanej kamizelki umożliwiającej utrzymanie się na powierzchni wody, choć właściwie drugorzędna, wywołała mnóstwo komentarzy i dociekań komisyjnych. Otóż ludź wiosłową, która dopłynęła w ciągu niewielu minut w pobliże miejsca katastrofy, ktoś okrzyknął. Był to prychel, ubrany w majłestkę i przytomny. Następnie motorówki wyłowiły ciała trzech członków zalogi. Żaden nie miał na sobie majłestki. Dnia 8 lipca znaleziono ciało polskiego oficera, też bez majłestki. Sprawa ta zainteresowała gubernatora McFarlane'a do tego stopnia, że jego raport z 18 lipca, nie wnosząc nic nowego, a zawierając też fakty nieprawdziwe, stawia przy pilocie znak zapytania. Jak przystało na typowego przedstawiciela brytyjskiej generalicji, McFarlane myli się w nazwiskach – klemnizki zamiast Klimecki, nawet Perzl zamiast Prychal. Między innymi generał wyraża zdumienie, że pilota, który nigdy nie wdziewał na siebie majłestki, wyłowiono z wody w tej ratunkowej kurtce, przy tym dokładnie zapiętej. Fakt ów podany przez jednego z ratowników przyczyni się później do skierowania podejrzeń na prychala. Tak jak gdyby nie było rzeczą naturalną, że pilot krzyknąwszy Kreszlęt, Spadamy!», Machinalnie zerwał z oparcia Majwestkę i zdążył ją wdziać. Jednocześnie okazało się, pisze bezpodstawnie McFarlane, że podwozie nie było wciągnięte, ale było. Jednak silniki zostały w ostatniej chwili wyłączone. Macfarlane posądzał więc pilota o to, że doznał chwilowego przyćmienia w świadomości, w tym stanie gubiąc horyzont, i zapominając o wciągnięciu podwozia, ale jednak jakoś pamiętając o wyłączeniu silników i o błyskawicznym wdzianiu na siebie majłestki. Już zatem w początkach dochodzenia sugerowano winę lub też błąd pilota, w ten sposób wyłączając możliwość sabotażu. Można suponować, że generał McFarlane Działał nie tylko energicznie, ale i dość finezyjnie, idąc w tym wypadku po linii życzeń Churchilla. Zajęto się nareszcie dozorem. I słusznie, bo skoro katastrofa mogła wynikać z sabotażu, to musiał ją ktoś spowodować. I to w ciągu tych trzydziestu godzin, podczas których Liberator AL-523 stał na płycie lotniska. W tej sprawie przesłuchano kilka osób. Lotnik Walter Tithenrington, mający obowiązek zabrać kairską pocztę dla przekazania jej na samolot komunikacyjny, zgłosił się po nią w sobotę 3 lipca w godzinę po wylądowaniu Liberatora. Zabrał wtedy pięć worków poczty, a o siódmej rano dnia następnego zjawił się po dwa następne. W każdym razie Rinton zeznał, że ani za pierwszym, ani za drugim razem żadnej warty nie zastał. Wchodząc swobodnie po raz drugi do samolotu, zobaczył kaprala z raf, śpiącego przy tylnej wyrzutni. Porucznik Lubieński przyjeżdżał na lotnisko trzykrotnie, w tym raz z Kułakowskim. Zeznał on, że przy samolocie stał wartownik, a wewnątrz drzemał podoficer. Ale ani ów podoficer, ani wartownicy nie potwierdzili tego podczas badań. Lubieńskiego nie widzieli, a kapral stwierdził, że o warcie wojskowej wcale mu nie było wiadomo. W każdym razie 18 lipca 1943 roku Churchill zażądał natychmiastowej odpowiedzi w sprawie wypadku samolotu Sikorskiego. Nie czekając na wyniki komisji śledczej, kazał się informować na bieżąco. Wówczas z szefostwa sztabu lotnictwa Portel zameldował, że marszałek Bauhill ten sam, który był w Montrealu przy starcie Sikorskiego i klarował mu rzekome okoliczności sabotażu poprzedniego, był obecny 12 lipca w Gibraltarze i rozmawiał tam z rannym pilotem Liberatora. Pilot, Prychal oczywiście, zeznał, że w odległości 200 jardów od lotniska, lecąc z szybkością 130 mil na godzinę, Lekko pochylił przód maszyny dla zwiększenia szybkości. Usiłując następnie podnieść przód maszyny, stwierdził, że stery usztywniły się. Wobec czego natychmiast wyłączył silniki i krzyknął załodze crashland. Dalej Portel meldował, że po wydostaniu części ogonowej samolotu, ustalono złamanie wspornika steru wysokości. Nie jest w tej chwili wiadome, donosił portel, czy to złamanie wynikło wskutek rozbicia się, czy też stanowi wynik zmęczenia metalu. Oba pisma były poufne. W odpowiedzi portela podkreśla się, że na razie nic nie można dodać do tej informacji Bauchyla. Jak widać, Churchilla zaniepokoiła sytuacja, skoro pisał Proszę mnie zaraz informować o sytuacji. Zaś portel rozważnie wymieniał tylko dwie możliwości uszkodzenia. Skutkiem zderzenia z wodą, czy też zmęczenia materiału. W kilkanaście lat po wojnie, były adiutant gubernatora, Antoni Quall, tak streścił czynności komisji śledczych. Były dwa lub trzy przewody śledcze, których szczegóły nigdy nie były ogłoszone, a chociaż polskim oficerom zezwolono na asystowanie, ale nigdy nie pozwolono im nastawianie świadkom pytań. Komisja przeszła do porządku dziennego nad niejedną kłopotliwą okolicznością, co stwierdzają zresztą dość lękliwie polskie dokumenty częściowo przytaczane w tej książce. Pomiędzy projektem komunikatu oficjalnego brytyjskiego ministerstwa lotnictwa a projektem polskim istniała zasadnicza różnica. Anglicy twardo stali przy sformułowaniu, jak ustalono, że sabotażu nie było. Zaś strona polska uważała to sformułowanie za zbyt kategoryczne, ponieważ przyczyny wypadku dochodzenie nie było w stanie ustalić, a tym samym nie można bezwzględnie odrzucić możliwości sabotażu. Anglicy nie zgodzili się z tym i ogłosili komunikat bez względu na zastrzeżenia emigracyjnego rządu polskiego. W całej tej sprawie przy aktywności innych polskich ministrów uderza pasywne zachowanie się generała Kukiela, który ograniczył się do przekazywania stronom korespondencji w sprawie Gibraltaru, a własny pogląd na sprawę ukrył w zakamarkach sumienia. Przecież nie zapomnę, że na moje pytanie, kto zabił Sikorskiego odrzekł mi krótko pewnym nazwiskiem. Tak czy inaczej, cała sprawa jakoś nie może utonąć w niepamięci, bo nawet po latach odzyskuje świeżość na nowo. Ale i wtedy, zaraz po katastrofie, komunikat brytyjskiego ministerstwa lotnictwa nie wzbudził zaufania. Ponieważ nazwiska pilota i członków zalogi zostały w Anglii zaliczone do tajemnic, ogłosiły je tylko pisma amerykańskie. Przy tym z wieloma szczegółami, choć dziennik Times jeszcze 21 września 1943 roku zamieszczając komunikat oficjalny komisji gibraltarskiej dodał nazwisko pilota, który jest jedynym, co przeżył nie było przez Ministerstwo Lotnictwa ujawnione. W Stanach Zjednoczonych pod sekretarz stanu Sumner Wells Wyraził opinię, że katastrofa nie była zwykłym wypadkiem lotniczym. A już po wojnie, zapytywany w kongresie o wcześniejsze próby zamordowania generała Sikorskiego, Wells oświadczył, zawsze uważałem, że to był sabotaż. Proszę sobie przypomnieć, że i wtedy został zwalony razem z samolotem, tak samo jak przy starcie z Gibraltaru. Samolot rozbił się. Pamiętam, że kiedy generał Sikorski przybywał do Stanów Zjednoczonych rok przedtem, samolot jego, startując z Montrealu, rozbił się, będąc zaledwie na wysokości 100 stóp. Irwin dodaje, że tę przykrą dla Anglików wypowiedź Wells złagodził, mówiąc o dziwnej analogii wypadków, oraz o możliwej jakiejś tam innej inspiracji. Jakby nie dość było podnieceń poprzednich, z kolei przybyły okazje do nowych. Całkiem sensacyjnie brzmi list niejakiego Martina z Sheffield ogłoszony w londyńskim tygodniku Observer 22 października 1967 roku. Z listu oraz udzielonego Thompsonowi wywiadu wynika, że Martin pełnił w 1943 roku służbę radiooperatora tajnej stacji służby specjalnej, będącej w kontakcie z tajnymi radiostacjami we Francji i Afryce Północnej. Radiostacja Martina ukryta była w skalnym tunelu z wylotem na Morze Śródziemne. Martin często wywoływał radiostację lotniskową, gdzie miał przyjaciela. Podczas przerw w pracy Martin wychodził na balkonik, skąd właśnie widział katastrofę. O tym, że w Liberatorze znajdował się generał Sikorski, Martin dowiedział się znacznie później. Widoczność z tego balkoniku obejmuje koniec pasa startowego, Resztę lotniska po lewej stronie zakrywała skala Gibraltaru. Nie było ciemno. Z wysokości 400, może 500 stóp Martin spostrzegł samolot wznoszący się, a następnie, po osiągnięciu jakichś 200 stóp, maszyna łagodnie zmieniła kierunek ku powierzchni morza i opadła na wodę. Morze było spokojne. Z początku Martin widział leżące na wodzie skrzydła. Na prawym skrzydle ukazała się niewielka, dobrze widoczna sylwetka. Człowiek ten wolno posuwał się do końca skrzydła, gdy tymczasem samolot pogrążał się. Kiedy woda sięgnęła kolan rozbitka, Martin pobiegł do radiostacji i wywołał port lotniczy. Odpowiedziano mu, że motorówka już płynie dookoła skały Gibraltaru na miejsce wypadku. Martin ujrzał ją dopiero po dziesięciu minutach. Co najciekawsze, tajemniczy rozbitek na skrzydle wydał się wtedy Martinowi kimś z zalogi samolotu, bo, sądząc po grubości odzienia, przypominał słynną reklamę Myślina, człowieczka okręconego oponami. Martin opowiada, że widując później reklamy Myślina, za każdym razem przypominał sobie tamtego człowieka ze skrzydła Liberatora. Zaraz po wypadku Martin opowiadał o tym człowieku w Gibraltarze, ale nikogo to jakoś nie zainteresowało. Któż to był? Człowieka w nadmuchanej kurtce można skojarzyć z reklamą Myczlina, więc może to był kuśtykający prychal. Drugi pilot Herring czy tajemniczy lok, bo właśnie ich ciał nigdy nie znaleziono. Próba zlekceważenia relacji Martina przy pomocy argumentu, że nic nie mógł widzieć, bo podczas katastrofy było ciemno, choć oko wykol, nie udała się, choć twierdził tak adjutant samego gubernatora. Reflektory natychmiast oświetliły tonący samolot. Oto świadectwa inne. Świadek katastrofy John Perry, o widoczności w chwili startu. Można było rozróżnić sylwetkę samolotu i jego światła pozycyjne. Porucznik Lubieński. Noc była jasna, choć bez księżyca, i widać było dobrze ciemną masę samolotu na tle nieba, jak również jego światła pozycyjne. Pilot Prychal. Widoczność 15 do 20 mil, horyzont dobrze widoczny, powietrze spokojne. Oficjalne dane, wiatr wschodni 5 mil na godzinę, pogodnie, bez chmur, widoczność 10 mil. W skądinąd pasjonującym pościgu za faktami, które wykazać mają bezpodstawność różnych insynuacji i chorobliwą imaginację chochuta, Thompson mimo woli oddaje usługę wszystkim, którzy pragnęliby zajrzeć możliwie głęboko do tajemnic gibraltarskiej tragedii. Interesujące są też relacje pilota Edwarda Prychala, nareszcie odnalezionego przez Thompsona w Los Altos, w Kalifornii, gdzie Prychal mieszka z rodziną. Pogłoski o jego nagłym zgonie okazały się więc fabrykatem. Czyim fabrykatem? Do Prychala docierali już przedtem korespondenci dzienników Daily Telegraph i Daily Express. W dalszym ciągu Prychal nie umiał wyjaśnić także i Thompsonowi, w jaki sposób przywdział Majłestkę. Dalej Prychal oświadczył, że w sabotaż nie wierzy, choć z drugiej strony nie można tego wyłączyć, a w każdym razie nonsensem byłoby oskarżać o sabotaż Churchilla. Któż śmiałby? Prychal wiele pamięta. Po doprowadzeniu maszyny na skraj lotniska wysłał on jak zwykle mechanika i nawigatora do skontrolowania samolotu na całej jego długości, co tym razem zajęło sporo czasu. Następnie sprawdzono wszystkie instrumenty i urządzenia w kabinie pilota. Po otrzymaniu zezwolenia na rozpoczęcie lotu Prychal ruszył, uprzednio sprawdzając, czy lekko chodzą oba stery, wysokości i kierunkowy, oraz lotki. Wszystko to działało należycie. Pilot rozpędzał Liberatora wizualnie wzdłuż wytyczonego światłami pasa, a po oderwaniu się od ziemi miał jeszcze w rezerwie ze 300 yardów. Przeszedł wtedy na orientację według instrumentów. I wtem zaszło coś, czego Prychal nigdy przedtem nie doświadczył. Oto drążek sterowy w nagłym szarpnięciu sam ustawił się w nowym położeniu na blisko cal bardziej do przodu, co wystarczało, żeby wprawić samolot w ruch po małym kącie ku powierzchni morza. Prychal natychmiast wezwał drugiego pilota Heringa do pomocy. Razem już usiłowali odciągnąć drążek sterowy ku sobie, ale nadaremnie. W tym czasie nawigator Kelly przepisowo podawał im szybkość. Ostatnie, co Prychal zapamiętał, to szybkość 160 mil na godzinę. Oderwawszy wzrok od instrumentów, pilot ujrzał powierzchnię morza i wtedy krzyknął już przez radio, CRASH! Musiał sam wyłączyć silniki, bo Herring, który miał wyłączniki po swojej stronie, jednak zawahał się. I na nic już czasu nie było, nawet na strach. W roku 1968, po 25 latach, Prychal twierdził, że cały mechanizm sterowniczy został jakby sparaliżowany o jakimś worku, który rzekomo mógł stery zakleszczyć, prychal słyszał, owszem, wie także o tym, że dokonane próby nie potwierdziły takiej możliwości. A na skrzydle samolotu nie mógłby stać, ponieważ miał złamane obie nogi. W rzeczywistości to tylko prawą stopę miał po złamaniu kostki w gipsie, a ból w lewej nodze mógł pochodzić nie ze zlamania, lecz z pęknięcia, które organizm szybko pokonał.